Request filmowy to moje przemyślenia na temat filmów. Komedie, dramaty i zrobiony to mój chleb powszechny. Oczekujcie nowych odcinków Szukasz w każdy piątek o godzinie. Pragnę Was serdecznie powitać w piątym odcinku podcastu filmowego. Wakacje dobiegły końca i nadszedł czas, aby wskoczyć już na właściwe tory. Podczas tego dwumiesięcznego okresu odpoczynku obejrzałem naprawdę całą masę filmów lepszych, gorszych, ale wydaje mi się, że nie zmarnowałem aż tak mocno danego mi czasu. Absolutnie i bezapelacyjnie najlepszym filmem jaki widziałem w te wakacje był Take Shelter, który... mówiłem w trzecim odcinku podcastu. Teraz nastąpił niestety okres zmożonego wysiłku psychicznego, ale myślę, że z nagrywaniem podcastu nie będzie żadnego problemu. Dzisiaj pragnę pomówić trochę o filmie Coś, ale nie o wersji w reżyserii Johna Carpentera, ale o prequelu z roku 2011. 40 lat temu, we found something quite remarkable. What they find? There's a structure in Antarctica. I specimen. Touching down. This is Kate Lloyd, Columbia Paleontology. Let me show you why you flew 10,000 miles. Akcja filmu rozgrywa się w norweskiej placówce na lodowym pustkowiu, gdzie odkryty zostaje statek pochodzenia pozaziemskiego wraz z zamrożoną istotą z kosmosu. Norwescy naukowcy zabierają się za badanie znaleziska, prosząc o pomoc amerykańską paleontolog Kate Lloyd. Okazuje się jednak, że tajemniczo obcy nie tylko nie jest martwy, ale również jest zdolny do kopiowania otaczających go istot. Rozpoczyna się walka o przetrwanie, której finał znamy z klasycznego The Thing z roku 1982. Dzień. Na początku muszę zaznaczyć, że jestem przeogromnym fanem horrorów, w których akcja rozgrywa się na małej powierzchni. Z reguły w takich filmach buduje się fantastyczny klimat strachu, napięcia i niepewności o to, co czai się tuż za rogiem. Uwielbiam także emocje towarzyszące bohaterom podczas ich dość długiej walki o przetrwanie. Nowe coś idealnie sprawdziło się jako horror science fiction, zważywszy na to, że zbyt wiele od tego Filmu nie oczekiwałem, bo miałem w głowie nieziemsko dobry oryginał, to sprawdził się doskonale. Przed seansem obejrzałem pierwowo żeby odświeżyć sobie wydarzenia i wczuć się w klimat. Zależało mi też, by przypomnieć sobie oryginalną wersję zniszczonej norweskiej bazy i móc porównać ją do odpowiednika z Spotkałem się wcześniej z wieloma opiniami, że odzorowanie wydarzeń Norwegów świetnie scala się z skarpentenowskim oryginałem. I muszę przyznać, że jest to całkowita prawda. To jednak tylko jeden z niewielu plusów, jakie z czystym sumieniem naliczę temu filmowi. Ale oryginał pozostawmy oryginałem i skupmy się na filmie z roku 2011. Prequel oferuje widzowi dość dobrze pasujące do oryginału Carpentera dopełnienie układanki skonstruowane przy pełnym nowoczesnej techniki i ze świadomym skinieniem w kierunku dawno zdawałoby się zapomnianej sztuki tworzenia trzymających w napięciu scen. Zrozumiem przez to nie mniej, nie więcej, że zamiast pędzić z dynamicznie zmontowaną akcją, ten film wie, w którym momencie przystanąć i pozwolić widzowi poddenerwować się trochę w oczekiwaniu na to, co może się wydarzyć. Bardzo mi takich przystanków brakuje w nowoczesnych horrorach, które próbują raczej zszokować niż straszyć. Tutaj, gdzie trzeba, napięcie budowane jest stopniowo i z wyczuciem. Dzięki czemu łatwiej nam poczuć klimat odizolowanej placówki i wczucie się w sytuację uwięzionych w niej bohaterów. Ale mam też wrażenie, że twórcy pogubili się nieco i klimat dość mocno osłabł w pewnym momencie. Aktorstwo jednym słowem nie powala. Owszem, wszyscy bez wyjątku zagrali poprawnie, ale większego wrażenia to na mnie naprawdę nie wywarło. Szczerze mówiąc. Nie bałem się jakoś specjalnie na nowym coś, owszem, są w nim zawarte straszaki, ale na mnie, jako że jestem już w miarę doświadczonym widzem, nie wywarły najmniejszego wrażenia. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku podcastu, uwielbiam kiedy akcja filmu rozgrywa się na śnieżnych pustkowiach. Również teraz się na tym nie zawiodłem. Oryginał miał jednak swój specyficzny klimat, którego tutaj trochę mi zabrakło. John Carpenter 30 lat temu stworzył film, który do dziś działa na wyobraźni, a najlepszym tego dowodem jest odświeżenie go po całych 30 latach. W Nowym Cośu największą wadą jest chyba to, że twórcy zwątpili w wyobraźnię widza i podali nam tytułowe coś na tacy w całej swojej obrzydliwości. Film przez to traci na atrakcyjności, bo może i ohydny widok się na początku wywołuje jakieś emocje, Ale po chwili jego widok zaczyna na nadzwyczajnie świecie nucić. Witam Was bardzo serdecznie w karpiach wam Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Podsumowując, wydaje mi się, że trochę za mocno naprzeczułem na ten film i potraktowałem go zbyt ostro, ale... Dla równowagi warto dodać, że bez wątpienia był jednym z lepszych Straszaków, które wyszły w roku 2011. Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia z filmem dobrym. Potwierdza on niestety słabą kondycję współczesnych horrorów. Oczywiście film polecam, ale nie zawiodłem się na nim chyba tylko koneserzy gatunku. Oglądałem go sam po ciemku z przeogromną nadzieją, że chociaż czasem będę się bał, ale zawiodłem się. Jednym słowem, mogę ocenić ten film na mocne 5,5 na 10. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że choć trochę was zainteresowałem. Do usłyszenia.